Objawienie świętego Jana, rozdział siódmy. I potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. I zawołał głosem wielkim ku czterem aniołom, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu. Mówiąc, nie szkodźcie ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie położymy pieczęci na czołach sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę popieczętowanych, 144 tysiące popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. Z pokolenia Judy 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Rubena 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Gada 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Asera 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Neftalima 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Manassesa 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Symeona 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Lewiego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Izahara 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Zabulona 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Józefa 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia Benjamina 12 tysięcy popieczętowanych. Potem widziałem i oto wielkie mnóstwo ludzi, których nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i z pokolenia i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, obleczeni w szaty białe i palmy były w rękach ich. I wołali głosem wielkim mówiąc, zbawienie Bogu naszemu siedzącemu na tronie i barankowi. I wszyscy aniołowie stali około tronu i około starców i czworga zwierząt i upadli przed tronem na oblicze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odpowiedział jeden ze starców i rzekł mi, kim są ci, którzy są obleczeni w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie, Ty wiesz... I rzekł mi, to są ci, którzy przyszli z ucisku wielkiego i obmyli szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w przybytku jego. A ten, który siedzi na tronie, jak namiotem osłoni ich. Ani łaknąć, ani pragnąć więcej nie będą i nie uderzy na nich ani słońce, ani żaden upał. Albowiem baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.